Pszczelarstwo to gałąź wiedzy i dziedzina aktywności rolniczej, która troszeczkę traci na znaczeniu, przede wszystkim dlatego, że jest mało opłacalne, a jednak miód jest bardzo zdrowym i bardzo smacznym produktem. Co można zrobić, żeby ożywić hodowlę pszczół? Co można zrobić, żeby tego miodu produkowano więcej i żeby to był ten prawdziwy, zdrowy miód? O, ja bym dodał jeszcze, że to jest zamiłowanie chyba przede wszystkim, bo to mówi się zawód, ale bez tego zamiłowania to zawodowo ciężko się pszczołak pracuje. Co żeby ożywić? To jest ciężkie pytanie. Przede wszystkim dość dużo, dużo wyrazomiałości dla pszczelarzy. My w chwili obecnej spotykamy się z takim ostracyzmem otoczenia, bo pszczoły, zgadzam się, że potrafią być uciążliwe dla otoczenia, ale tak naprawdę bardzo często to jest troszkę przyjaskrawione. Bardzo wielu ludziom nie podoba się, że te pszczoły gdzieś obok są, ale żeby tak efektów jakichś negatywnych one dla tego otoczenia przynosiły, to jest nie za wiele. One są rzeczywiście bardzo pożyteczne w tym środowisku, bo gdyby nie pszczoły, ja nie mówię tutaj o roślinach dla człowieka, które są, służą za pokarm, ale ja bym pewnie nie chciał żyć w takim świecie, który by nie miał roślin, nawet otoczenie jest ubogacone z pszczołami wiele roślin, nawet takich, których nie kojarzymy sobie, że tych pszczół wymaga, wymagają, tylko tam ubogacają to otoczenie. Bez tych pszczół by nie było. I mówię, Nie wiem, czy ktoś by w takim świecie chciał żyć. W tej chwili troszeczkę to nam się zmienia to podejście otoczenia. Widzimy duże przychylność rolników szczególnie. Oni przy małej ilości pszczół, jaka była ostatnimi czasy, zauważyli, że tracą na plonie, szczególnie tej głównej rośliny, takiej, która wymaga zapylenia tej typowo Rolnicze, jest rzepak. I w chwili obecnej, szczególnie przez rolników, widzimy raz, że chęć kiedyś tak pokątnie musieliśmy te pszczoły w rzepaku stawiać, a w chwili obecnej oni wręcz zabiegają, żeby te pszczoły były postawione. Bo właśnie, bo swego rodzaju taki jakby lekki konflikt cały czas się tlił, gdzie pszczelarze w obawie o swoje pszczoły protestowali przeciwko chemii, a rolnikowi ta chemia jest potrzebna, czyli udaje się uzyskać pewien konsensus, pewne porozumienie pomiędzy środowiskiem pszczelarskim a środowiskiem rolniczym. No właśnie, pod tym kątem rolnicy zmieniają postępowanie ochrony pszczół. Kiedyś rzeczywiście z opryskami podchodzono dość bezkrytycznie. W chwili obecnej raczej środki są odpowiednio już pod tym kątem robione, żeby były bezpieczniejsze dla pszczół, ale również podejście, szczególnie tych młodszych rolników. Jest dużo większe zrozumienie. To już nie jest tak, że mój tam pradziad pryskał i tam w południe nic się nie skoczyło. Tylko każdy już w tej chwili zabiega, żeby nie tylko tej pszczoły miodnej, ale i innych owadów, które są pożytecznie, nie zatruć przy okazji. Tylko pryska rzeczywiście troszeczkę lepiej. Chociaż oczywiście te, te zatrucia się zdarzają, ale ich jest dużo mniej. Odrobina zrozumienia, zrozumienie tego typu, żeby tego konfliktu właśnie nie było, że pszczelarz bez rolnika też nic tego nie będzie działalności, a tak samo rolnik bez przelaża też ta jego produkcja będzie dużo, dużo mniejsza. Jeżeli się te dwie strony zrozumieją, myślę, że będzie to dużo lepiej i to się zmienia. Naprawdę się to zmienia. Widzimy tutaj no, duże zmiany. Firmy nasienne, firmy chemiczne zaczęły oferować w ostatnich latach mieszanki nasion, ziół i różnych innych roślin. Funkcjonuje to pod nazwą czy to pszczela łąka, czy, czy inną nazwą zbliżoną. Celem jest to, żeby rolnik mógł zrobić mały użytek ekologiczny w ramach bioróżnorodności, zazielenienia i tego typu pojęć. Jak pan myśli? czy to się może upowszechnić, a równocześnie, czy to pomoże pszczelarzom? Jeżeli te mąki byłyby w jakimś tam nasileniu, to rzeczywiście na pewno by pomogło, ale ja tak nie za bardzo w to wierzę. Znaczy nie widzę, z, myślę zainteresowania u większości rolników, bo gdyby to była taka duża liczba, to na pewno by było lepiej. Musiałoby być e, masowe zupełnie. Musiałoby być masowe, a patrząc na duże gospodarstwa, po prostu duże gospodarstwa w takie czas nie będą się bawić. E, Chyba, że i Unia zmusi. No z tą Unią, znaczy słabo w to wierzę. E, u nas na przykład, myśmy mieli duże Mam nadzieję tutaj z wejściem programów rolniczych, zmieni się podejście rolników, dostaną jakieś pieniądze, choćby naszym nieszczęściem, naszych pól stało się, że pod dopłaty myśmy zamienili wszystkie nieużytki, ubyło nam nieużytków, zanikły miedze, to były te siedliska, gdzie kiedy już na polu nic nie kwitło, coś tam zawsze było i te pszczoły się utrzymywały, mówimy tyle nie tylko od pszczole miodnej, bo tym pomoże pszczelarz, ale dziko żyjącym pszczołom, to, no tego już na polach nie mamy. A to zmieniła właśnie Unia. Tak więc ja to w to, tak jakieś dopłaty, jakieś obiecywanie, że coś. My myślę, że tu podejście się nie zmieni. Jak to jest z miodem, który spotykamy w sklepach, dlatego że cena w handlu już detalicznym bardzo się różni. Pamiętam osobiście miód, który się w taki specyficzny sposób krystalizował i prawdę powiedziawszy, dla mnie on był wygodniejszy w spożyciu. Obecnie miód jest zdecydowanie płynny, nie krystalizuje się, a równocześnie krążą plotki, że jest to miód Produkowany w cudzysłowie przez chińskie fabryki. Ile w tej plotce jest prawdy, a ile nie? Bardzo zachęcam na jednak kupowania do miodu u pszczelarzy. przyzwyczajenia się do tego, że miód naturalnie pozyskiwany, naturalnie przechowywany, on bardzo szybko krystalizuje. Miód, który dłużej niż ten miesiąc do dwóch miesięcy nie skrystalizował, on powinien już u tego klienta nieść jakieś zapytanie, co, co z tym jodem zrobiono, żeby nie skrystalizował. Myślę, że jeżeli ktoś zaopatruje się u takiego sprawdzowanego pszczelarza od lat, Korzystając właśnie z tego miodu skrystalizowanego w chwili obecnej, na przykład, bo ten miód skrystalizowany jest bardzo ciężki do, dla niektórych do użytkowania, ale w chwili obecnej istnieje, można kupić miód już w formie tak zwanego kremu, skry, skry, to jest też forma skrystalizowana, tylko skremowana, on jest wtedy łatwiejszy do rozsmarowania. Dzięki temu w takim miodzie nie zniszczono jego składników takich naturalnych, które rzutują na to, że miód jest znakomitym środkiem leczniczym oraz odżywczym. W tym miodzie płynnym, które tak długo pozostaje w stanie płynnym, najczęściej te wartości zostały zabite. Czy dla samej tej formy płynnej, myślę, warta ten miód, on staje się takim słodzikiem. Słodzików dostępnych mamy dużo, dużo więcej. a Jeżeli chcemy być zdrowsi ja muszę od, od pszczelarza zgłosić się do pszczelarza, brać od sprawdzonego, wtedy bez jakiegokolwiek kontroli mam pewność, że, że on jest naprawdę dobry i, i dzięki temu pewnie będziemy i zdrowsi.